Księga Sędziów, szósty rozdział. Przeczytajmy najpierw pierwszych sześć wierszy, które tutaj już ostatnio szczegółowo rozważaliśmy na naszym ostatnim nabożeństwie, ale dzisiaj one są tutaj niezbędne, aby pójść krok dalej. Są tłem do tego, o czym mówią następne wiersze. Potem czynili synowie Izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków Na siedem lat A gdy się wzmogła przemoc Midianczyków Nad Izraelem poczynili sobie synowie Izraelscy Przed Midianczykami Podziemne lochy w górach Jaskinie i warownie I zdarzało się, że gdy Izrael zasiadł, Zasiał Nadciągali Midianczycy I Amalekici I ludzie ze wschodu I napadali go rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic gazy i nie zostawili w Izraelu żywności ani owcy ani wołu ani osła gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez milionczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A więc po 40 latach pokoju, po wielkim zwycięstwie nad Jabinem, i wojskami cesary. po tych latach dostatku i pokoju i bezpieczeństwa Izraelici zaczęli znowu czynić zło w oczach Boga i widzimy tutaj to, to taki, taki schemat, o którym tutaj ostatnio żeśmy bardzo szczegółowo mówili że bardzo często jest tak, że gdy przychodzi pokój, przychodzi dostatek, przychodzi powodzenie, sprawy Boże i Bóg, i Jego cześć schodzą na drugi plan. A nasz dostatek, nasze szczęście, nasza satysfakcja, nasze dogadzanie sobie i gromadzenie więcej i więcej i więcej stają się naszym Bogiem. I te bóstwa Kananu, jak też wszelkie inne bogańskiej maści, bałwany, miały charakter właśnie takiego dogadzania sobie. Miały charakter, który obiecywał ludziom, jeśli będą ich czcili, płodność, dostatek, bezpieczeństwo, pokój. I zamiast służyć Bogu, który prawdziwie obdarza tym pokojem, obdarza tym błogosławieństwem, niestety widzimy po raz kolejny, że Boży Lud odstępuje od Boga i zaczyna czynić zło. I doprowadzają siebie do stanu takiej grzeszności i takiej nieprawości, że Bóg posyła na nich tak straszną plagę. Tak jak powiedzieliśmy ostatnio, nie jakąś tutaj nawet armię zorganizowaną, ale po prostu całe niezliczone zastępy Midianitów wraz ze swoimi wielbłądami, którzy jak szarańcza popadają ich ze wszystkich stron i to wszystko, co oni sobie wychodują, to wszystko, co oni sobie cenią, tamci to wszystko im pożerają, wszystko to niszczą, wszystko to deptają. Do tego stopnia, że czytamy, że nie zostawało im żadnej żywności. Ani owcy, ani woły, ani osła. To aż dziw, że oni żyli, kiedy przez 7 lat, rok w rok, ci Milianiści takich łupili. Nasz fragment mówi nam o tym, że oni gdzieś wykopali sobie w górach podziemne lochy, jaskinie, warownie. Pochowali się i tam gdzieś jakieś resztki, które udało im się zachować, tam musieli chować i, i, i żyli z tego, co, co udało im się uchronić przed Milianitami. I rok w rok ta sytuacja Powtarzała się Aż oni w końcu Zaczęli wołać Do Pana Czyż nie powinniśmy Wielbić Boga I czyż nie powinniśmy uznawać Boga I czyż nie powinniśmy doceniać Go W godzinie naszego błogosławieństwa I w czasie naszego dostatku I naszego pokoju Powinniśmy. Ale niestety nasza natura podła, upadła jest taka, że w takich właśnie chwilach, kiedy Bóg nas najbardziej błogosławi, my jesteśmy skłonni, żeby najbardziej o Nim zapominać i Jego zaniedbywać. I zamiast czcić Stwórcę, zaczynamy czcić Stworzenie. Zamiast czcić Dawcę, zaczynamy czcić Dary. Człowiek, który znajduje się w takim położeniu, jak tutaj Izrael znalazł się, kiedy te, te wszystkie rzeczy, na których się opiera, te wszystkie rzeczy, które sobie ceni, jedna po drugiej jest mu zabierana, popada w, w stan pewnego rodzaju frustracji, popada w stan swego rodzaju zdumienia, jakże, co, co się dzieje, Byłem zdrowy. A tu nic tego, nic nowego. Nagle coś, coś się przypętało. I leżę w szpitalu. I leżę, i leżę, i leżę. I, leżę. I, i lekarze coś tam próbują robić. Jakieś leki podają. Coś tam próbują walczyć, ale się nie poprawia. Firma tak dobrze szła. Tak wszystko, tak interesy się układały, tak Ciągle byli klienci. Ciągle towar szedł, Aż tu nagle... W, w Rynek nasycony, nikt nie chce kupować więcej, gdzieś coś tam od czasu do czasu wpada, ale ledwo, ledwo to się kręci. W domu zawsze był porządek, zawsze wszystko dobrze się układało, rozumieliśmy się. Skąd się wzięły te nieporozumienia? Skąd nagle nie możemy się, nie możemy normalnie porozmawiać? Dzieci zaczynają jakieś szalone rzeczy wyrabiać, których przecież nigdy ich nie uczyliśmy, ani w żaden sposób tutaj nie było nawet wspominane. Skąd one to wzięły? My sami nie możemy spać nie po nocach i myśli kłębią się gdzieś w głowie. Kiedy kiedy zabiera nam te rzeczy, które tak sobie bardzo cenimy i które tak, tak uważaliśmy, że są taką naszą mocną podporą i ostoją naszego życia i stanowią jakąś wartość i mówią coś o nas i o naszych osiągnięciach. Kiedy Bóg to wszystko jedna po drugiej nam zabierze, to często zachowujemy się właśnie jak takie przestraszone dzieci. Zaczynamy płakać, zaczynamy wołać do Niego. I czasami jest to tak naprawdę taka prawdziwa modlitwa, o której tu Ada dzisiaj mówiła. Czasami jest to od lat taka, takie błaganie do Boga, zlituj się, ratuj mnie, Boże. Może modliliśmy się przez lata, może żeśmy jakieś modlitwy mówili, może przed jedzeniem żeśmy dziękowali, może przed snem czy rano nawet, żeśmy powierzali mu ale nie było w tym, wiecie, głębokiego zaangażowania, nie było w tym serca, bo wszystko było dobrze. Bo wszystko się dobrze układało i po prostu tylko po kolejne błogosławieństwo mogliśmy się spodziewać i oczekiwać. Ale kiedy Bóg zabrał te rzeczy, kiedy znaleźliśmy się w desperackiej sytuacji, kiedy lekarze nam nie mogą za bardzo pomóc i odsyłają nas jeden od drugiego, kiedy nasze wysiłki nie poprawiają naszego finansowego statusu, albo mimo wszelkich naszych starań, albo... Heh, cokolwiek byśmy nie robili nasza sytuacja rodzinna się nie poprawia wtedy znajdujemy się w miejscu kiedy nasza modlitwa też często się zmienia I kiedy przestaje być takim, takim pustosłowiem a nabiera rzeczywiście tego, tej, tej, tej świadomości, że jeśli Bóg mi nie pomoże to koniec ze mną to ja widzę, że tutaj po ludzku nie ma dla mnie ratunku nie ma dla mnie wyjścia i pomyślmy, jakimż błogosławieństwem jest, kiedy Bóg nas prowadzi w takie miejsce. Pomyślmy, jakim tragicznym byłoby, jakąś tragedią byłoby, gdyby Bóg nas odwołał z tego świata w godzinie naszego dostatku i samozadowolenia, i naszego dalekiego, odpadłego serca od Boga. Jakże dobrze jest kiedy Bóg sprowadza na nas te wszystkie nieszczęścia, sprowadza na nas te wszystkie bóle i te doświadczenia, i to cierpienie, i to, to, to, to, to, tą świadomość, że nie wiemy, co się dzieje i, i nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. I rzeczywiście zaczynamy Go szukać. I rzeczywiście zaczynamy płakać do Niego. I rzeczywiście nasza modlitwa przestaje może być piękna dla ludzkich uszu. Ale dotyka Bożego serca. Bo płynie ze złamanego ducha. A nasz Bóg jest blisko tych, którzy są złamani sercem. On mieszka na wysokim i świętym miejscu. Ale jest też blisko tego, który jest złamanego ducha, uniesionego serca. I Bóg słyszy taką modlitwę, choćby była nieporadna, choćby czasami brakowało słów, które można byłoby ubrać ten ból i to cierpienie. ale Bóg z pewnością takiej modlitwy wysłuchuje i do takich serc złamanych się zbliża. Jeśli my porzucamy Boga w naszym dostatku, czyż nie byłoby sprawiedliwe, żeby Bóg porzucił nas w naszej potrzebie? Jeśli my Go nie potrzebowaliśmy, kiedy wszystko dobrze się układało, Czyż nie byłoby sprawiedliwym, żeby On zamknął swoje ucho, kiedy my wołamy do Niego w naszej potrzebie? Czyż nie jesteśmy wdzięczni za to, że Bóg objawił nam się jako Ten, który nie przychodzi do nas dlatego, żeśmy tego godni? Dlatego, żeśmy na to zasłużyli, dlatego, żeśmy tak sprawiedliwi tak, tak i taki mamy charakter i taką naturę i tak, i tak postępujemy, że Bóg jest zobligowany, żeby nas wysłuchiwać. Ale co czytamy, że On nie postępuje z nami według naszych grzechów, nie postępuje z nami według naszego odstępstwa, ale jako kochający Ojciec lituje się, kiedy płaczemy do Niego. Lituje się i zbliża się do nas I okazuje nam łaskę i miłosierdzie Dlatego, że to nie jest Jakimś naszym prawem Ale dlatego, że taki jest jego charakter Pełen łaski i miłosierdzia jest Pan Pełen łaski i miłosierdzia Dla tych, którzy go wzywają Chociaż byli niewierni Chociaż mu się sprzeciwiali Chociaż go zapomnieli Chociaż go podeptali Chociaż poszli służyć innym Bogom kiedy w godzinie doświadczenia i bólu i cierpienia wzywają Jego imienia, Bóg okazuje łaskę. Bóg lituje się, jak ojciec nad swymi dziećmi. Lituje się nad tymi, którzy do Niego z serc złamanych i uniżonych wołają. I te wszystkie doświadczenia i te wszystkie cierpienia i te wszystkie bóle są potrzebne, aby zmiękczyć serca Bożych ludzi. Jednak one wszystkie nie są w stanie doprowadzić człowieka do prawdziwej pokuty. Do prawdziwego nawrócenia. Do tego potrzebny jest prorok. Do tego potrzebny jest proroczy Boży głos. Do tego potrzebne jest Boże Słowo, które przyjdzie do takiego człowieka uniżonego zagubionego, złamanego i pokaże mu drogę upamiętania i to Bóg robi ze swoim ludem jeśli pamiętacie we wcześniejszych rozdziałach tutaj rozważając tą księgę widzieliśmy, że gdy oni wołali do Pana Bóg posyłał im wybawicieli posyłał im sędziów powoływał tych wybawców ale tym razem ich stan był tak tragiczny, że zanim Bóg posłał im wybawiciela najpierw posłał im proroka i zobaczmy jakież to było prorostwo. od wiersza siódmego a gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu milieńczyków posłał Pan do synów izraelskich męża proroka który rzekł do nich tak mówi Pan tak mówi Jahwe Bóg Izraela ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. I wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was, ja jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się Bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie. Lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Zwróćcie uwagę, że w tych słowach tego proroka nie ma żadnego, nie ma zapowiedzi przyszłości, której najczęściej oczekujemy od proroków. Jeśli ktoś mówi tak, mówi Pan czy jeśli w sobie Bożym takie słowa znajdujemy, to najczęściej kojarzymy tą służbę prorocką z przepowiadaniem przyszłości. Ale jeśli uważnie czytamy te księgi prorockie, to zobaczymy, że tak naprawdę jest tam stosunkowo bardzo niewiele przepowiadania przyszłości. To nie znaczy, że tam nie ma tego. Oczywiście znajdziemy w księgach proroczych zapowiedzi prorockie dotyczące przyszłych wydarzeń, ale jeśli weźmiemy, porównamy to z tym co jeszcze się znajduje w tych księgach to zobaczymy, że daleko więcej jest tam takiego słowa jak tutaj czytamy i w, w, w czym leży istota tego poselstwa jakie jest, jakie jest to poselstwo Bożego Proroka do synów izraelskich po pierwsze ten prorok przypomina im o tej wielkiej Bożej łasce jaka została im w przeszłości okazana on przypomina im minione wydarzenia które miały miejsce w ich historii i mówi zobaczcie co Bóg dla was zrobił zobaczcie jak Bóg się z wami oprzedł zobaczcie czym Bóg was obdarzył i po drugie ten prorok bezpośrednio wykazuje im ich odstępstwo. Ich odstępstwo od Boga. Ich nieprawość wobec tego wszystkiego, co Bóg dla nich uczynił. Proszę sobie usiąść. Proszę, Pan sobie usiądzie. Dzień dobry. w tych słowach, które tutaj Bóg kieruje do swojego ludu widzimy, że ten prorok w tych kilku zdaniach, które są tutaj zapisane być może to prorostwo było jakieś dłuższe, a tutaj mamy tylko podsumowanie tego prorostwa zapisane to co tutaj jest napisane jest skierowane do Bożego Ludu, aby pokazać im ich prawdziwy charakter jakimi oni są Boże Słowo w wielkiej mierze jest nam dane, aby pokazać nam, jakimi my jesteśmy. Człowiek sam z siebie nie potrafi zrozumieć. Człowiek sam nie jest w stanie wejrzeć swoje własne serce. Tak jest pokręcony i czytamy, że tak przewrotne są nasze serca, daleko bardziej niż wszystko inne, że my nawet nie wiemy, jak, jak jacy my jesteśmy. I wiecie, że ludzie, którzy nie znają Słowa Bożego, kiedy, kiedy mówią o tym, jaka jest istota człowieka, dochodzą do bardzo różnych wniosków. Są ci, którzy mówią, że człowiek rodzi się tabula jak Taka biała tablica. Zupełnie neutralny. I że dopiero później rodzina, w której żyje, społeczeństwo, w której się wychowuje, to na nim zapisuje i tworzy z niego człowieka, który później on się staje. Inni znowu mówią nie, nie, nie. Nie jest tak źle. Nie jesteśmy żadną tabula razą. Człowiek rodzi się dobry. Popatrz w te błękitne oczy dziecka. Tam przecież sama dobroć mieszka. Mówią, człowiek jest dobry z natury i ma potencjał, żeby czynić dobrze. I, i człowiek, yy, to, to, to, to złe społeczeństwo tak niszczy tego człowieka. I to, to, to, to, to całe zło, które go otacza, sprawia, że później to, to dobro, które jest niepierwotnie pierwotnie, tak się zaciera. Natomiast Słowo Boże mówi nam, że niestety nie jesteśmy ani tabulorazą, ani nie jesteśmy dobrzy z naturzy, ale jesteśmy grzeszni z naturzy. Rodzimy się z natury, z natury. Rodzimy się w grzechu, w nieprawości. Nasze serca od dzieciństwa są skalane grzechem i nieprawością a nasze późniejsze czyny jedynie tego dowodzą. I to jest obraz, który nam się nie podoba po ludzku. Nie chcemy o sobie myśleć w taki sposób. Mówimy, psycholodzy nam mówią to, to, to jest niewychowawcze. To jest niewychowawcze. Mówi, jeśli ty dziecku mówisz, że ono jest złe, i tego, to na pewno ono będzie złe. Jak ty mu mówisz, że ono z natury jest zepsute, to, to, to możesz spodziewać się, że to tylko będzie coś z tego złego. Musisz temu dziecku mówić, że jest dobre. Że wszystko mu się udaje. Za wszystko musisz go chwalić. We wszystko go pompować. Takim poczuciem własnej wartości. I wtedy ono będzie miało takie, takie sobie mniemanie i tak będzie postępować. Taka jest filozofia tego świata i takie jest myślenie współczesnych psychologów, którzy chcą na siłę wychowywać nasze dzieci za nas. A Słowo Boże mówi nam, że jesteśmy zepsuci, żeśmy źli, żeśmy upadli i że jeżeli ma być w nas jakieś dobro, to to do dobro nie wykrzeszemy go z siebie samych, ale jeśli mamy, mamy, mamy w naszym życiu być jakieś dobro, to to zło najpierw musi umrzeć. To to zło najpierw musi zostać wywiedzione na jaw i my musimy z tego zła pokutować. Musimy przyznać się do naszego upadłego stanu, musimy przyznać się do naszej grzeszności, musimy przyjść z tym złem do Boga, który jedynie ma moc oczyścić nas z tego zła. I w miejsce tego zła uczynić coś zupełnie nowego. W miejsce tego kamiennego serca dać nam serca, które będą mniejsi z tymi sercami. W miejsce naszej przewrotności dać nam serce, które będzie tylko jednego pragnęło. I tylko Bóg może tego dokonać. Człowiek nie jest sam z siebie w stanie wykrzesać. Dobra, Też niestety, kiedy pierwszy człowiek zgrzeszył, razem z Nim wszyscy zgrzeszyliśmy. Kiedy pierwszy człowiek upadł, razem z Nim wszyscy upadliśmy. Kiedy grzech wszedł na świat, wszedł na wszystkich, dlatego na wszystkich śmierć przyszła. A więc, jeżeli mamy szukać jakiegoś dobra, to nie znajdziemy go w sobie. Pan Jezus powiedział, nikt nie jest dobry. Tylko Bóg. Tylko Bóg. Jest wiele rzeczy, które my nazywamy dobrym, które ludzie czynią i są to rzeczy, które powiedzmy odzwierciedlają w pewien sposób charakter Boga. Są rzeczy, do których człowiek jest zdolny, nawet nieodrodzony człowiek, do pewnego heroizmu, do pewnego poświęcenia, do, do zaangażowania dla jakiejś sprawy, do której jest przekonany. I jest w stanie uczynić rzeczy, które w naszym ludzkim mniemaniu nazywamy dobrym. Ale tak długo, jak nie nastąpi ta całkowita przemiana serca, Bóg widzi ciągle to skażenie, którym te wszystkie rzeczy, nawet w naszym mniemaniu dobre, pozostają skażone. I dlatego Bóg nie zadowala się koszem pełnych, pełnym zdrowych truskawek, w którym jest kilka zgniłków. I Bóg nie zje takiego ciasta zrobione z tych dobrych truskawek pomieszanych z tymi zgniłkami. A niestety życie każdego człowieka, nawet jeśli ma tam jakieś dobre owoce, pełne jest też tych zgniłków, tego zepsucia, które niestety wyrasta z tego zepsutego serca. I dlatego Bóg doprowadza człowieka do takiego miejsca. Dlatego Bóg pozwala, żeby przyszły na niego te doświadczenia. Dlatego pozwala, żeby mu się grunt pod nogami zachwiał. Dlatego pozwala, żeby przyszło na niego to cierpienie i ten ból, który doprowadzi go do miejsca, w którym zacznie słuchać głosu proroka. W którym zacznie słuchać głosu Bożego Słowa. I weźmie sobie do serca to, że odstąpił od Boga. Weźmie sobie do serca to, że opuścił swojego Boga. Zwróćmy uwagę też, że w tych słowach tego proroka tak naprawdę nie ma nic nowego. Nie ma jakiegoś nowego objawienia ten prorok po prostu przypomina im coś, co było częścią ich historii. My bardzo często mamy takie nastawienie, czy to do kazania, czy to do czytania Słowa Bożego, że chcemy coś nowego. Panie, daj mi dzisiaj coś nowego. I czasami Bóg daje nam coś nowego. A tak jak dzisiaj już czytaliśmy, to Jadaś czytał z psalmu, bardzo często to co Bóg do nas mówi to jest po prostu przypomnienie czegoś, co już nam wcześniej wiele razy powiedział, a my wciąż o tym nie pamiętamy a my wciąż tego nie robimy co z tego, że słyszeliśmy to już 50 razy jak nadal tego nie robimy w naszym życiu jak i co, co z tego, że to wiemy jeśli tego nie ma w naszym życiu w naszej codziennej praktyce i ten prorok nie przyniósł tutaj nic nowego. po prostu im powiedział po kolei jak to z nimi było jak to wywiódł ich z Egiptu? Jak to wyprowadził ich z domu niewoli? Jak to wyrwał ich z ręki Egipcjan? I wszystkich ich gnębicieli? Jak to wygnał przed nimi te wszystkie inne narody, dając im, im ziemię? A więc ten prorok przypomina im ich historię. Mówi, zobaczcie, co Bóg dla was uczynił. Zobaczcie, co Bóg dla was uczynił. Po drugie, przypomina im przykazanie, które Bóg im dał. I rzekłem do Was: Jam jest Pan, Bóg Wasz. Nie lękajcie się bogów amorejczyków, w których ziemi mieszkacie. A jest przypominaj im, przykazanie: mówi, nie lękajcie się tych bogów, co, a za tym, co za tym stoi, to wszystko, co on powiedział w tym kontekście, nie służcie im. Nie musicie się ich bać, im służyć tak jak amorejczycy, im służą inni, kanana, inni kananici Nie chodźcie za tymi obcymi bogami. Wiedzcie, że ja jestem waszym Bogiem. I po trzecie mówi, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Nie daje im żadnej nawet nadziei, że będzie poprawa. Nie daje im żadnej zapowiedzi, że Bóg pośle im Wybawiciela. Po prostu zostawia ich w tym stanie osądzenia. I my niczego takiego nie oczekujemy od Boga. Nie, nie sądzimy, żeby Bóg przyszedł do nas i nas tylko skarcił i napomniał i nas tak zostawił. My raczej oczekujemy, że On nas skarci, napomni, ale nas zaraz podniesie, zaraz nas przytuli, zaraz nas szybko, szybko podniesie nas z naszego nieszczęścia. Raczej, siostry, dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy tak bardzo nastawieni na człowieka, tak bardzo jesteśmy nastawieni, żeby ludziom przypadkiem coś się nie spodobało, czy żeby jakoś nie zostali urażeni, że, że nawet jeśli mówimy o Bożym gniewie i o Bożym sądzie i o Bożym niezadowoleniu z człowieka, to tak chcemy bardzo szybko przejść i, i zaraz szybko powiedzieć o łasce, która jest dla nich i, i, i podnieść ich na duchu i, i podtrzymać ich, nie dając temu słowu o Bożym gniewie o Bożym Sądzie, o Bożej Sprawiedliwości wykonać pracy w ich sercach. Gdyż zanim Bóg pośle wybawiciela, Gedeona, najpierw posyła im tylko proroka, który ich tylko łaje. Który łaja ich. Który im wypomina ich historię i mówi, wyście nie byli posłuszni Bogu. Wyście opuścili Boga. Wy zapomnieliście o Bogu i zostawia ich w takim stanie aby teraz ten smutek, który mieli z powodu Milianitów, z powodu ich braku jedzenia z powodu nędzy, w której się znaleźli nie był jedynym smutkiem, który jest w ich sercu ale żeby daleko bardziej przejęli się tym, czym Bóg się przejmuje zobaczcie, kiedy nam się źle wiedzie. Kiedy nam, na nas przychodzą doświadczenia, kiedy na nas przychodzą próby, czego oczekujemy od Boga? My oczekujemy, żeby nas wyratował z tego. Żeby zabrał jak najszybciej od nas te doświadczenia. A Bogu na czym da zależy? Czego Bóg szuka w tych doświadczeniach? Z czego On nas daleko bardziej chce wyrwać? Chce nas wyrwać z tego grzechu, i z tej nieprawości, która nas w te doświadczenia zaprowadził. To jest planem Bożym, to jest zamysłem Bożym. My koncentrujemy się na naszym cierpieniu. A Bóg koncentruje się na naszym grzechu. My mówimy, Panie, spraw, żebym był znowu zdrowy. A Bóg patrzy na chorobę mojej duszy i mówi, ja Cię uzdrowię, jak Twoja dusza będzie zdrowa. My mówimy, Panie, wyratuj mnie z tej finansowej, z tej sytuacji, daj, żeby moja firma, czy to moja praca jakoś się poprawiała, żebym dostał jakiś awans, czy podwyżkę, czy coś. A Bóg mówi, Tyś nie wiesz, żeś Ty nędzasz, żeś Ty nagi, ślepy i goły. I najpierw musisz nabyć u mnie bogactwa. Do Twojej duszy i mówimy, Panie, pomóż mi w mojej rodzinnej sytuacji, pomóż mi w tych wszystkich z moimi dziećmi, itd. A popatrzy patrzy na nas i mówi, a gdzie jest relacja ze mną? A jakim Ty jesteś dzieckiem? Czy to nie wymaga najpierw naprawy? Czy najpierw nie powinniśmy tym się zająć? Czy najpierw nie powinniśmy szukać zbawienia naszej duszy? Zanim będziemy szukali zbawienia naszego ciała z opresji, w której się znaleźliśmy? i Bóg daleko bardziej tym jest zainteresowany i Bóg dlatego dopuszcza te doświadczenia i Bóg dlatego czasami przedłuża je i dlatego też one trwają oczywiście tutaj ci, którzy są z tej społeczności wiedzą, że nie wszystkie doświadczenia i nie wszystkie cierpienia i nie wszystkie zmagania mają korzeń taki, jakim o dzisiaj tutaj mówimy rozważaliśmy tu przez wiele miesięcy Księgę Hioba i wiemy, że czasami Bóg doświadcza, aby wy, wyczyścić już swoje złoto, które ma i nie zawsze jest tak, że wszystkie doświadczenia i wszystkie cierpienia są wynikiem grzechu. Ale dzisiaj nie mówimy tutaj o całym, całej kwestii cierpienia i zmagania. Mówimy tylko o pewnym wyrywku cierpienia i pewnym wyrywku naszych doświadczeń, które są spowodowane naszą niewiernością, naszym odstępstwem. I są wyrazem Bożej łaski, aby nas z tego odstępstwa wyprowadzić, aby nas z, naszego, z naszej grzeszności oczyścić. Aby nas zaprowadzić do miejsca, gdzie znowu będziemy mogli żyć w Jego pokoju i w Jego błogosławieństwie. Kiedy próbowalibyśmy przyrównać tą sytuację Izraelitów do sytuacji Kościoła w dzisiejszych czasach, myślę, że nie musielibyśmy długo szukać, aby zobaczyć wiele analogii. I dzisiaj Kościół znajduje się w pośród Midianitów, którzy wyżerają z niego to wszystko, co wartościowe i co dobre. Którzy deptają i niszczą tą obfitość którą Bóg przeznaczył dla swojego ludu, ale której Boży lud nie może, z której nie może korzystać. Dlatego, że w swym nieposłuszeństwie i w swym odstępstwie nie ma siły, żeby przepędzić tych medianczyków. Nie ma siły i nie ma e, nawet nieraz chęci, żeby walczyć z tym złem, które się Pan osi. zastanówmy się, czy dzisiaj w Kościele nie brakuje takich partyzantów przyjemności, chciwości, samolubstwa, szukania zaspokojenia i zadowolenia w rzeczach tego świata, a nawet pogaństwa, które niestety nie jest tylko propagowane przez świat, ale bardzo często też Pojawia się w różnej literaturze tak zwanej chrześcijańskiej, w różnych filmach, muzyce chrześcijańskiej pisanej przez ludzi, którzy często w ogóle nie są odrodzeni, ale którzy potrafią grać na gitarze czy tam na jakimś instrumencie i chce się, żeby oni byli w zborze i mówi się, no to zagrajcie swoją muzykę, no to zaśpiewajcie swoje teksty, no to twórzcie muzykę, a my będziemy za wami śpiewać. I bardzo często te nieodrodzone serca tworzą muzykę, Tworzą swoje strony, robią swoje koncerty. I cała masa rzeczy wchodzi, które nie prowadzą ludzi do wywyższenia Boga i do ukorzenia się przed Nim, aby On nas wywyższył swego czasu, ale po prostu są formą rozrywki, są formą zaspokojenia człowieka, są formą dania człowiekowi tego, czego on w swojej upadłej naturze szuka i prawie. I to oczywiście nie jest nic nowego. Od wieków takie rzeczy przychodziły i przychodzą do Kościoła. Ale to, co myślę dzisiaj jest charakterystyczne i to, co dzisiaj jest zastraszające w Kościele, to to, że jest taka otwartość, żeby te rzeczy przyjmować. Jest taka, taki jakiś ślepy pęd, żeby gonić za tym, co wydaje się, że przynosi jakieś rezultaty. Żeby przyjąć wszystko, cokolwiek działa. Bez względu na to, jakie to ma źródło, bez względu na to, jakie to ma pochodzenie, bez względu na to, jakie są korzenie tego. Jeśli to ma wrażenie, że coś się dzieje, jeśli, jeśli to przynosi jakiś skutek, nam się wydaje pozytywny, to ludzie przyjmują to z otwartymi ramionami i są gotowi pójść za czymkolwiek co tylko pomoże im osiągnąć rezultaty jakich oczekują, jakich się spodziewają i to myślę jest poważne zagrożenie że niewiele jest głosów, które jasno i trzeźwo i klarownie przedstawiają zło, jakie się kryje za różnego rodzaju praktykami, jakie się kryje za różnego rodzaju y, rzeczami, które pojawiają się w Bożym Kościele a które tak naprawdę nie są zasadzone na Jego Słowie, nie są inspirowane przez Jego Ducha, ale są wymysłem ciała albo, co gorsze, jakichś duchów demonicznych. I wielu ludzi, nie zadaje się tam, jeśli, jeśli czujemy się dobrze, jeśli to jest ładne, to to musi być dobre. To jest dzisiejsza argumentacja. Tak jakby Pismo nam nie mówiło, że szatan i jego słudzy często przyjmują postać anioła światłości. Nie wszystko, co jest piękne, jest dobre. Ale wiele rzeczy, które jest piękne, jest złe, są złe. I nie możemy kierować się tym, że coś jest piękne, czy coś dobrze się czujemy. W tym, jak ostatnio z kimś rozmawiałem, i ktoś mówi: No, ale też to się czuje. To to. to, to po prostu się czuje, że to musi być dobre. ja to rozumiem, że tym się często kierujemy. Ale czy nasze odczucia rzeczywiście są absolutną normą i są pewnym wymiernikiem tego, czy coś jest od Boga, czy nie? Dlaczego świat robi tyle różnych perwersyjnych i złych rzeczy? Dlatego, że oni się źle czują, jak je robią? czy dlatego, że się dobrze czują, jakie robią. I mówią, czyż Bóg miałby nas za to potępić? Przecież to tak dobrze smakuje. Przecież to jest częścią Jego stworzenia. Jeśli Bóg istnieje, to czego Bóg miałby nas za to potępiać? Skoro jest to tak przyjemne i tak ładne, ich nie ma. Nie wszystko złoto, co się świeci i pozory rzeczywiście potrafią bardzo mylić ostatnio tutaj też mówiliśmy otwarcie o ubóstwie jakie wdziera się w życie wielu wierzących i wielu kościołów ubóstwie i chwała Bogu jeśli dostrzegamy nasze ubóstwo Chwa Bogu, jeśli widzimy, żeśmy słabi i nędzni i zaczynamy, tak jak tutaj ci, wołać do Boga i prosić Go o przebaczenie, prosić Go o zmiłowanie, o, o łaskę i przemianę. Ale biada nam, jeśli zakładamy dobrą minę i mówimy, że wszystko jest w porządku. I próbujemy brak duchowości zastąpić jakimś hałasem i próbujemy jakiś show wystawić, który zrobi na ludziach wrażenie, że Coś tu się dzieje. Chociaż tak naprawdę nic się nie dzieje. Na co Bóg zważałby i co Bóg chciałby błogosławić. Ale jest to po prostu forma naszego jakiegoś chęci zakrycia naszego ubóstwa jakimś działaniem, które ma nas samych przekonać, że nie jest tak źle z nami. To jest tragiczne. Jeśli jesteśmy tak zaślepieni i nie chcemy tak się ukorzyć i nie chcemy się przyznać do naszego ubóstwa, ale próbujemy naszą nagość, tak jak Adam i Ewa, przykrywać jakimiś liściami, zamiast szukać tego okrycia, które Bóg ma dla nas. I powiedzielibyśmy, to takie okrutne, żeby tych biednych Izraelitów, przez siedem lat wymęczonych przez tych miliańczyków, tak zubożałych, tak wygłodniałych, tak zastraszonych, chowających się w jaskiniach, w taki sposób potraktować. Żeby posłać im proroka, który ich tylko jeszcze bardziej złaje i oskarży. Czyż ja i ty, gdy jesteśmy w doświadczeniu, czy potrzebujemy, żeby ktoś nas jeszcze... Mówimy, nie, nie kopie się leżą temu, tak? Powiedzielibyśmy, on tutaj, oni już leżeli, a on ich jeszcze skopał, tak? To tak mógłby powiedzieć? Raczej, kiedy na, nam jest źle, kiedy cierpimy, kiedy, kiedy, kiedy jesteśmy doświadczeni, to czego oczekujemy? Że ktoś do nas przyjdzie i przytuli nas, i jakieś dobre słowo nam powie. Coś dobrego nam powie o nas. jakoś tak nas na duchu podniesie czymś dobrym, nie tam na miejscu do, dołoży, i jeszcze nas złaja, i jeszcze nas skarci. Ja nie mówię, że zawsze należy łacić, Karcić każdego, kto cierpi. Nie zrozumcie mnie, bracia i siostry. Ale zobaczmy, że tutaj to Bóg zrobił ze swoim ludem. Czasami, wiecie, człowiek jest w takiej sytuacji, że owszem, woła do Boga i płacze, ale to nie jest płacz pokuty. To nie jest płacz uświadomienia sobie swojego grzechu. I wtedy słowa pocieszenia są przedwczesnymi słowami. Wtedy słowa jakiejś nadziei, jakiejś otuchy nie są na miejscu. Kiedy jeszcze nie ma prawdziwej pokuty. I dlatego myślę, że mamy taki problem w Zborach. I myślę, że dlatego mamy taki problem, że w ciągu 30 minut my chcemy nawrócić człowieka. Chcemy mu powiedzieć, że on jest grzesznikiem, że jest opadły od, od Boga, że, że szedł i że Bóg go kocha i że ma dla niego zbawienie, i że same dobre rzeczy. I to wszystko w 30 minut, tam 40 minut czy 50 minut, chcemy, żeby człowiek to wszystko zrozumiał tego, przejął to wszystko, upamiętał się, nawrócił i był prawdziwym chrześcijaniniem. Mamy takich chrześcijan z ekspresu. To już tak naprawdę nic nie przemyśleli. Nie mieli czasu, żeby się nie upamiętać i płakać nad swoim grzechem, bo już ich pocieszono, już im powiedziano, jak to wspaniale, już się wszyscy cieszyli, radowali, że oni się już nawrócili. A w ich życiu nie było żadnej pokuty. Nie było żadnego żalu, nie było uświadomienia sobie swojego stanu, zepsucia i zniszczenia. Nie było tego, tego wołania do Boga z głębi serca, które mówi, Panie, zlituj się nade mną, zmiłoj się nade mną. Nie, jeśli Ty na mną się nie zlitujesz, nie mam dla mnie ratunku. Jakże często okazuje się, że w jakimś czasie sami ci ludzie wątpią w nasze zbawienie, w swoje zbawienie. Mówią, czy ja naprawdę jestem czy ja się dobrze nawróciłem, czy ja się źle nawróciłem? I my musimy teraz pracować nad nimi mówić i wymagać, im. Na pewno się nawróciłeś, bracie. Na pewno się nawróciłaś o to, jak powiedziałaś tą modlitwę grzesznika, jak tą upręknęłaś, jakby za ci spadła złota. Na pewno się nawróci. I utwierdzamy takich ludzi, kiedy oni w sobie nie mają świadectwa, że są dziećmi Bożymi. Coś jest nie tak. A to czytamy, że jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to Duch Boży wewnątrz nas świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ja mówię, mówi, kto się narodził z Boga, ma świadectwo w sobie. Nie potrzebuje przychodzić do pastora na jakieś sesje psychologiczne, że miał mu wmawiać, że on jest wierzący. Jeśli masz wątpliwości, że jesteś wierzący, to, to pokutuj, to wołaj do Boga łaską i osierdź nad tą, żebyś się nawrócił, bo jeśli nie masz tego świadectwa w sobie, to ja Ci go nie dam. Ja mogę próbować Cię przekonać, ja mogę Ci coś tam próbować, ale wiem, że to nie zadziała na długo. Wydaje mi się, że dzisiaj za szybko chcemy wszystko zrobić. Ten człowiek przyszedł raz i od razu, żeby się nawrócił, żeby wszystko się stało. Nie ja dajemy czasu ludziom się zastanowić, nie ja dajemy czasu ludziom myśleć na ich stanach, nie ja dajemy czasu, żeby rzeczywiście Duch Boży wykonał tą pracę, z którą został posłany przez Pana Jezusa, aby przekonać ludzi o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I kiedy ta praca zostanie wykonana, wtedy to zbawienie, które jest oferowane w Jezusie Chrystusie, ta łaska i przebaczenie dla grzesznika, który uświadamia sobie swoje zło i swoją upadłość i swoją beznadziejne położenie dla takiego krzyż Jezusa Chrystusa i ta śmierć, i Jego grzechy jest czymś, co taki grzesznik jest w stanie objąć, do czego jest w stanie przyjść i rzeczywiście doceniać, z czego został wybawiony, kiedy Duch Boży uświadomił Mu jego ogrom jego grzeszności, ogrom jego nieprawości. Więc bracia siostry nie chcę, żebyśmy z tego wyciągnęli jakąś taką uniwersalną lekcję do każdego jednego przypadku. Ale myślę, że lekcję powinniśmy wyciągnąć. Jak Bóg postępuje z przychodzącymi, z przychodzącymi do Niego krzesznikami? Że Bóg nie jest taki szybki. Zauważcie, do pewnego dnia, do Pana Jezusa przed młodzieniec i mówi. Co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne? Co byście powiedzieli takiemu człowiekowi? Tam ja powiedział, uwierz Pana Jezusa, będziesz spawcony. A Pan Jezus powiedział, znasz przykazania? Znasz przykazania? I tamten myśli myśli, no tak, znam. I mówi, wszystkie, wszystkie, wszystkie wykonywałem od, od swojego dzieciństwa. A Pan Jezus wejrzał w niego i co powiedział? Tylko jednego Ci brakuje. Zobaczcie, miał wszystko, a tylko jednego mu brakowało. Pan Jezus tym jednym się zatrzy, zatrzymuje. Ciś nie mógł machnąć ręką na to jedno. On już wszystko inne zrobił. Czyż nie wystarczyło teraz po prostu wpaść w ramiona Jezusa? I Jezus mówi, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź za mną. Iż wszystko inne masz. I jedno tam mało. Dajmy sobie spokój. A nie? Pan Jezus mówi, jeszcze tylko jednej rzeczy ci brakuje. Tylko jednej rzeczy mu brakowało, a Pan Jezus zatrzymał się przy tej jednej rzeczy. I mówi, najpierw tą jedną rzeczą się zajmij A wtedy chodź Potem chodź i przyjdź na ślabinie Jak tą jedną się załatwisz, jak najpierw, załatwisz się, jak najpierw rozprawisz się Ze swoją chciwością Jak najpierw rozprawisz się Z twoim umiłowaniem bogactwa Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus nie powiedział do niego Żeby teraz za nim poszedł Kiedy w jego sercu jeszcze była miłość do bogactwa Tyle z nas miałoby odwagę Żeby tak człowieka odprawić Ile z nas mogłoby się położyć spokojnie i wiedzieć, że dobrze zrobiliśmy. A i z nas by dręczyło się, że może powinniśmy go byli do Królestwa Bożego czym prędzej wciągnąć. A gdybyśmy go wciągnęli, załóżmy, że Pan Jezus by go wziął w ramiona i by go przytulił. A chodź, chodź, chodź za mną. I ten człowiek mną, mając rozwojone serce. Jakiś z niego pożytek w Królestwie Bożym? Pan Jezus mówi, dla takich nie masz takich żadnego pożytku. Nie możesz dwom Panom służyć, mówi. Jeśli chcesz za mną iść, to mówi, co wszystko inne musi pójść precz. Wszystko inne musi być odrzucone. Z wszystkiego innego musisz się upamiętać. Wszystko inne musisz porzucić, a wtedy mówi możesz iść za mną. I on nie jest zadowolony z tego, że my wszystko robimy oprócz jakiejś jednej rzeczy czy drugiej. I on przymyka oko na to i mówi chodź za mną, chodź za mną. Najważniejsze, że za mną idziesz. Nie? A Jezus chce, żebyśmy całym sercem za nim szli. A jeśli mamy ich za nim całym sercem, to w naszych sercach nie może być miejsca na cokolwiek innego. I dlatego Bóg tutaj widział, że oni wołają do Niego. Bóg widział i słyszał to wołanie Bożego Ludu zubożonego, ale widział, że to jeszcze nie jest miejsce, w którym oni się upamiętali. Ale widział, że oni tylko się martwią o swój, swój dobytek, martwią się o swój głód, martwią się o te rzeczy, ale jeszcze nie martwią się o to, jak odpadli od Boga, jak zasmucili Boga, jak zawiedli Boga, jak Bóg, który wszystko im dał, stał się dla nich kimś na drugim planie. I dlatego Bóg mówi najpierw posłuchajcie, co ja mam wam do powiedzenia. I posłał im proroka, który ich napomniał, skarcił i wezwał do upamiętania, do nawrócenia. Zanim przyszedł Pan Jezus głosząc Królestwo Boże i łasy, Kto przyszedł przed Nim wcześniej? Jan, chrzciciel co głosił? sąd, upamiętajcie się nawróćcie się, głos wołającego na pustyni, równajcie swoje ścieżki przed Panem taka jest Boża zasada żeby Bóg mógł nas uzdrowić w naszym doczesnym życiu żeby Bóg mógł błogosławić nasze życie najpierw musi nas doprowadzić do miejsca, w którym uświadamiamy sobie nasze odstępstwo naszą grzeszność, naszą nieprawość. I zawsze, zawsze to jest miejsce. Zobaczcie, że wszystkie przebudzenia, jakie, jakie się odbyły na świecie, nie rozpoczęły się od jakiejś wielkiej organizacji, nie rozpoczęły się od jakiegoś, jakiejś, jakiejś inwencji ludzkiej, w której ludzie coś super zorganizowali, coś super przygotowali i coś zrobili. Ale zaczęło się od czego? Od głębokiej pokuty. Od wyznania grzeszności, od, od upamiętania się ze swoich bałwanów, od rzucenia precz, tego, co złe. I wtedy Bóg przyszedł. I Bóg przez swojego, jednego z swoich królów, Salomona, mówi jeśli lud mój to będzie to Salomona? Chyba tak. Tam jak było poświęcenie świątyni, dobrze pamiętam te słowa były. Jeśli mój lud, który zna moje imię przyjdzie w pokorze, w pokucie. Jeśli odwróci się od swojej bezbożności i będzie wzywać mojego imienia, wtedy ja zliktuję się. Wtedy ja okażę łaskę. Wtedy ja będę błogosławił. I zawsze tylko w ten sposób możemy szukać prawdziwego, bożego błogosławieństwa. Jeśli zależy nam na czymś prawdziwym, nie na jakiejś podróbce, nie na jakiejś tutaj wykrzesaniu czegokolwiek z nas, nie na tym, co my tutaj jesteśmy w stanie cieleśnie zorganizować i wykrzesać. Jeśli zależy nam na tym, że Bóg działał, to to jest miejsce, którego które nas wzywa. Każdego z nas. Jeśli jesteś częścią Jego ludu, to Bóg wzywa Cię i mnie, żebyśmy ukorzyli się. Żebyśmy pokali przed Nim i wyznali nasze odstępstwo. Wyznali to wszystko, w czym zawiedliśmy Go i zawodzimy Go. I nie tolerowali żadnej z tych rzeczy w naszym życiu. Ale żebyśmy Go prosili, Jego miłosierdzie, prosili Go o Jego łaskę. Niechaj każdy z nas będzie prorokiem dla siebie samego. I uświadommy sobie jak Bóg w swej obfitej łasce i miłości wykupił nas z tego świata Przez drogocenną krew Pana Jezusa Chrystusa, swojego Syna Jak przebaczył nam nasze grzechy i nasze odstępstwa Jak przyjął nas w adopcję jako synów i córki w Jezusie Chrystusie Jak zapieczętował nas swoim świętym duchem, obietnicy Jak założył nam koronę swojego łaski i swojego miłosierdzia jak wyplenił zło z naszych serc i przepędził tych naszych różnych wrogów. I dał nam mieszkać w ziemi nowego życia. Obdarzając nas swoją dobrocią, dając nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I czy my, i czy my będąc tak ubogosławieni, czy my, otrzymawszy tak wiele, czy my słuchaliśmy Jego głosu? Czy my słuchaliśmy Jego głosu? Czy pamiętaliśmy i dziękowaliśmy Mu i każdego dnia wybiliśmy Go za Jego łaskę i za Jego miłosierdzie? Czy wierzyliśmy Jego Słowu? I czy postępowaliśmy według Jego przykazań? Czy też dawaliśmy się zwodzić tym kłamliwym obietnicom tego świata? Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Uklęknijmy nas. na napomnij nasz, smakasz, aby abyśmy nie zmienili raz z tym światem. Abyśmy nie żyli w jakimś poczuciu fałszywego zadowolenia i świadomości, że wszystko jest na dobrze, kiedy mamy braki, kiedy nasze życie nie jest pełne tej obfitości. Kiedy niejednokrotnie czujemy się puści, nie umiemy się modlić. Kiedy czasami nasze modlitwy są tylko po prostu pustymi słowami. Kiedy Twoje słowo wydają się słuchać i udzielają naszych serc. nie mamy chęci, aby głosić Ewangelię, aby troszczyć się i martwić i płakać i modlić się za tymi, którzy giną wokół nas, ale jesteśmy zadowoleni z tego, że nam jest dobrze i nasze sprawy w miarę dobrze się układają. Kiedy z łatwością dajemy się zwolić jakimś fałszywym naukom, filozofia tego świata, zamiast wiernie trwać przy Słowie i trzymać się na mój Twoich. Zamiast być pilnymi studentami Twojego Słowa i rozpocząć się jego bogactwem, jego treścią, szukamy satysfakcji i zadowolenia w rzeczach tego świata. Wybaczmy Pan jest na mnie. Wzywasz nas przez Twoje słowo, osądzali samych siebie, abyśmy wraz z tym światem zostali osądzeni i potępieni. Daj Panie, byśmy rozważyli Twój głoski, się do nas kierujesz. Stanowili się, gdzie jesteśmy, jaki owoc skorzymamy w naszym życiu. Czy jest to owoc Twojego błogosławieństwa, Twojego działania? Czy może jest to on gorzki owoc naszego niedosłuszeństwa? Dziękujemy Panie, że posyłasz to Słowo nogami i napełnienia, dlatego, że chcesz posłać swoje uzdrowienia i nadziei. Wiemy, że Twoja... Twoja poselstwo nie kończy się tutaj. To jest dalsza część historii. Tu jest wyzwolenie, które następuje kiedy prawdziwie to Słowo Proroka wykonało swoją pracę. Dlatego prosimy, pracało pracował w nas, Pan rozmyślać o tym. Wiedząc o Twoim imieniu wiedząc o Twojej łasce, oczekiwać Panu, żeby te doświadczenia, te próby, te zmagania, te uczępienia wykonał nas właściwa praca. Jeśli faktycznie ujrzymy się i się przed Tobą, Wtedy też ty zbliżysz się do mnie ze słowami uciechy, rozrzecznym swym tchnieniem, mocą twojego ducha, łaskawym tym działaniem. Zostawienie naszemu ożywieniu o błogosławione przemianie, która w stała tylko